Australia. Akta sprawy Valenticia. Sprawa młodego pilota Fredericka Valenticha, który zaginął w październiku 1978 roku, zgłaszając obserwację zagadkowego obiektu do dziś pozostaje niewyjaśniona. W australijskich archiwach narodowych odnaleziono niedawno dokumenty poświęcone temu przypadkowi, które uprzednio uważano za zaginione. 21 października 1978 roku, 20-letni Frederick Valentich, pilotujący samolot Cessna 182 L zaginął nad Cieśniną bassa podczas lotu na King Island kontaktując się wcześniej z wieżą kontroli lotów w Melbourne przekazał meldunek o obserwacji szybko poruszającego się obiektu latającego. Choć w jego pobliżu nie odnotowano żadnych innych maszyn, kilka minut później przekazał taki opis obserwowanego pojazdu. Melbourne zdaje się, że się nie porusza to coś wiruje nade mną ma zielone światło jest jakby metaliczne, całe błyszczące z zewnątrz. Niebawem utracona łączność z młodym pilotem i wszczęto alarm. Kiedy nie pojawił się on na lotnisku na King Island, wyspie na północ od Tasmanii, na bezowocne poszukiwania wysłano dwa samoloty P-3 Orion. Śledztwo australijskiego departamentu transportu nie określiło przyczyny zaginięcia Valenticha, Zwracając jednak uwagę na fakt, że incydent mógł mieć dla niego fatalny skutek. Dostęp do oficjalnych dokumentów ze śledztwa na temat Valenticha był ograniczony, co sprawiało, że incydent obrastał legendą. Jednak dzięki staraniom Keitha Besterfielda, ufologa z Adelaide, udało się odnaleźć w australijskich archiwach narodowych materiały, które uprzednio uznawane były za zaginione. Pierwszy raport sporządzony został przez Morskie Centrum Poszukiwań i Ratownictwa i poświęcony jest kwestii poszukiwań obiektu. Zawiera on podsumowanie wypadków, w którym pojawiają się opinie na temat rzekomej obserwacji UFO, a także medialnego rozgłosu, który towarzyszył sprawie Valenticia. Kolejne dokumenty adresowane są do kontroli bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zawierają informacje na temat przebiegu incydentu, warunków lotu oraz analizę wydarzeń. W załącznikach znajdują się materiały z przesłuchań bliskich zaginionego i jego instruktora, a także relacje świadków, rybaków z King Island oraz wiele innych szczegółów. Niestety brak najważniejszego. Rubryka opinie odnośnie przyczyny stwierdza nie ustalono, samolotu nie odnaleziono. Co ciekawe, choć zaginięcie maszyny wiązano z obserwacją obiektu UFO, pojawiło się wiele alternatywnych wyjaśnień. Jedno z nich wskazywało, że Valentich mógł zbliżej nieokreślonych powodów upozorować swoje zaginięcie. Policja otrzymała zgłoszenie o lądowaniu bliżej nieokreślonego lekkiego samolotu w okolicach Melbourne, jednak nie udało się go zlokalizować. Drugie wskazywało, że podczas lotu nad morzem pilot stracił orientację, i mógł lecieć do góry nogami, oglądając w wodzie własne odbicie. Nie dla wszystkich były to przekonywujące argumenty. Guido Valentich, ojciec zaginionego, twierdził, że miał nadzieję na to, że syn został zabrany przez UFO i wcale nie miał wypadku. Źródło: UFOS Scientific Research oraz The OZ Files Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios